Reklamy Program Trzeci Polskiego Radia jest niedziela, 12 kwietnia. Minęła właśnie 13. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis. Od rana tłumy przy urnach wyborczych rekordowa frekwencja na Węgrzech. Zarzuty i areszt za atak na ratowników w Bytomiu. Sprawca był pijany. Zima nie odpuszcza w Beskidach. Warunki dla turystów są bardzo trudne. Rekordowa, jak do tej pory, frekwencja w węgierskich wyborach parlamentarnych. Przez pierwszych pięć godzin od otwarcia lokali do urn poszło niemal 38% wyborców. Piotr Piętko obserwuje głosowanie.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 że w tegorocznych wyborach frekwencja może wynieść nawet 90%. Takie wyniki są jedynie w krajach, gdzie istnieje obowiązek głosowania, albo w krajach niedemokratycznych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Obywatele Węgier mieszkający w Polsce także mają możliwość oddania głosu. Robią to m.in. w ambasadzie Węgier w Warszawie. Swój głos rano oddała Nicolette siklosi dąbrowska która od 25 lat mieszka w Polsce. Liczy na sprawiedliwy wynik i zmiany w rodzinnym kraju. Mam nadzieję, że oddałam dobry głos, głos na zmiany, na lepsze zmiany po prostu. Dla siebie, dla swojej córki, która ma teraz 3,5 roku, więc mam nadzieję, że jak już ona będzie też dorosła, będzie miała po prostu możliwość wyboru i będzie mogła żyć tam, gdzie będzie chciała. Mam nadzieję, że wygra sprawiedliwość i demokracja, po prostu. Wybory na Węgrzech zakończą się o 19.00.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 Rosjanie na froncie naruszają rozejm, ale nie atakują w głębi ukraińskiego terytorium. Kreml zapowiadał, że od soboty do końca niedzieli wprowadzi wielkanocne zawieszenie broni.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 że reakcja Ukrainy na zawieszenie broni będzie lustrzana. Zaproponowały też, żeby nie ograniczać go jedynie do Wielkanocy. Zberechowana na Ukrainie: Paweł Buszko, Polskie Radio. W Beskidach wciąż zimowo, choć w dolinach pojawiło się słońce i temperatura jest dodatnia, to na wysokości powyżej 1000 metrów utrzymuje się mróz. Jest również sporo śniegu, mówi ratownik dyżurny Beskidzkiej grupy Gopr Szymon Wawrzuta.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 do końca dnia słonecznie, tylko na wschodzie i zachodzie więcej chmur i tam możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 9 stopni na krańcach wschodnich do 15 na południowym zachodzie. W rejonie Półwyspu Chelskiego około 6 stopni. W nocy zrobi się bardzo zimno. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami dla 10 województw. Temperatura może spaść do minus 6 stopni przy gruncie. Autopromocja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 Żegnamy reklamy Trójka Program Trzeci Polskiego Radia Jest godzina 13.08 Salon Ulica Dancing Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Zapraszam Państwa serdecznie do audycji Salon Ulica Dancing. Nadajemy na żywo w programie Trzecim Polskiego Radia. Za oknem piękna pogoda, piękna niedziela. Co prawda lekki tłok na mieście. Wszyscy nagle się obudzili, wyciągnęli swoje zabytkowe samochody z garaży i szpanują. Proszę Państwa, dzisiaj mamy piękną audycję ze świeżym materiałem, ale redystrybuowanym, bo są to piosenki, które mają już swoje lata. Oczywiście ubrane w zupełnie nowe szaty. I dzisiaj w studio z nami Monika Bożym. Witam, dzień dobry, bardzo ci dziękuję za zaproszenie. Kocham twoją audycję. Dziękuję, a ja kocham to, co robisz. Ach. Zresztą jestem orędownikiem twojej twórczości od lat. To prawda. Będziemy trochę rozmawiać o, o tych wszystkich, może nie wszystkich, ale o rzeczach, które których dokonałaś do tej pory. Mieliśmy nawet taki mały romans wspólny. No, mój skromniutki udział, ale piękna płyta z tego wyszła kilka lat temu. Opowiadałem o tej płycie również. Płyta celująca zupełnie stuprocentowo w, w tematykę naszej audycji. Monika Bożym śpiewa stare piosenki. Taki tytuł był tej płyty, ale dziś spotykamy się w kontekście zupełnie innej, nowiutkiej płyty, którą nagrałaś Moniko, i może zanim zaczniemy gadać, gadania było sporo, były newsy, były reklamy, to może zacznijmy od muzyki. Wyszła nowa płyta. Płyta z piosenkami Jerzego Wasowskiego. Zatytułowana z Wasowskim do łóżka, gdyż no, moja ulubiona tematyka. Ach, no właśnie. I może poproszę cię, ponieważ jesteś z mikrofonem dobrze otrzaskana, żebyś zapowiedziała pierwszą piosenkę. Pierwsza piosenka to y, utwór... Hmm, czy on śpi z nią, tekst mało znany Antoniego Marianowicza, e, cudownie wprowadza ta piosenka do tego, o czym przez całą płytę będę opowiadać. A czy on śpi z nią? Czy ona z nim? Czy razem śpią, a jeśli nie, to z kim? Dowiemy się być może. Jest noc, więc pora sprawdzić, czy już wszyscy leżą w łóżkach I każdy obyczajnie śni w objęciach Morfeuszka Czy wszyscy tu nieczystych rządz i huci złych się strzegą W ramionach jego boskich śpiąc i czy wyłącznie w jego Czy on śpi z nią? Czy ona z nim? Czy razem śpią, a jeśli nie, to z kim, to z kim? Kto gdzie tu śpi? I jak, i jak? Na boku śpi, czy może śpi na wznak? Czy ona spędza noc, powita witawie w Czy to on raczej wszedł pod jej plety, Czy on powtarzam śpi, to z nią, czy ona, jak wspomniałam z nim, gdzie oni śpią i z kim, z kim? One unikają mnie A ja, jak umiem, działam Nie przerywając ludziom snu Ustalam, wciąż się trudząc Czy wszyscy własną łożą tu Czy nie daj Boże co? Czy on śpi z nim? czy ona z nim Śpią, a jeśli nie, to z kim, to z kim? Kto gdzie tu śpi? I jak? I jak? Na boku śpi, czy może śpi na wznak? Czy ona spędza nas, powita w jego koc, czy to on raczej wszedł pod jej plec? Czy on, powtarzam, śpi tu z nią, czy ona, jak wspomniałam, z nim, gdzie oni śpią i z kim, i z kim? Czy ona jak wspomniała z nim Gdzie oni śpią i z kim i z kim Ła, ła, ła, wiła Kocham Jerzego Wasowskiego Za jego lekkość Za jego muzyczny dowcip Jazzową frazę Ale również poruszającą we mnie wszystko lirykę Jego muzyka jest dla mnie źródłem wzruszeń Ciarek na całym ciele, mokrych oczu, chichotu, szerokiego uśmiechu i ogromnej chęci śpiewania. Bo ja naprawdę śpiewam dla takich piosenek. Gdyby nie było na świecie kompozycji pana Jerzego, to znając mój temperament, pewnie już dawno śpiewanie by mi się po prostu znudziło. Tak napisałaś. Tak napisałam i to jest wszystko cały czas prawda. Ale to jest piękne, że dla takich piosenek śpiewasz. To jest najpiękniejsze. Ja to czuję. Mm -hmm. Ja wiem, o co ci chodzi. No, ja wiem, że ty wiesz. E, ale wiesz, śpiewaniem zajmujesz się, zajmujesz się długo, e, chociaż żyjesz krótko. E, <laughs> I chciałem powiedzieć, zapytać e, może w imieniu e, e, słuchaczy, czy taka klasyczna piosenka, szczególnie polska, jesteś wokalistką jazzową. Wokalistki jazzowe są postrzegane jako raczej osoby eksploatujące głównie repertuar amerykański, głównie. Mhm. I teraz mamy tutaj do czynienia z prawdziwą, najprawdziwszą, najpiękniejszą polską piosenką. I czy to było zawsze u ciebie? Czy musiałaś do tego dojrzeć? Czy musiałaś to poznać? Jerzy Wasowski był ze mną od zawsze. U mnie w domu się słuchało i oglądało Kabaret Starszych Panów, więc to jest coś, co mi towarzyszyło od dziecka całe szczęście. I ja zawsze postrzegałam kompozycję pana Jerzego Wasowskiego, jako nasze rodzime standardy jazzowe i od kiedy byłam na studiach w Stanach po raz pierwszy, mając lat 19, pokazywałam kompozycję Jerzego Wasowskiego amerykańskim pianistom ze szkoły i profesorom i studentom, starałam się ich zarazić w ogóle znajomością, wiedzą na temat tego, że taki ktoś u nas był i oni wszyscy byli absolutnie zachwyceni tymi kompozycjami i bardzo się dziwili, dlaczego jest tak, że do nich to nigdy wcześniej nie dotarło i dlaczego to nie jest kompozytor światowej sławy. I to jest coś, co mnie boli i to jest coś, co trochę próbuję zrobić, grając te polskie stare piosenki, to wprowadzić je jakby do tego naszego kanonu, do tego repertuaru, który jazzmani grają Również na dżemach między sobą towarzysko dla przyjemności, bo wszyscy znamy te amerykańskie standardy e, i sobie z nich korzystamy, ale z naszego rodzimego repertuaru korzystamy bardzo, bardzo mało. I rozumiem, ostatnio rozmawiałam na ten temat z Arturem Andrusem dosyć długo, że ten kabaret w nazwie kabaret starszych panów, on e, być może powoduje, że ludzie sobie troszeczkę bagatelizują naturę jazzową, artystyczną tych utworów i dlatego one nie są tak powszechnie brane na warsztat, no bo kabarecik, prawda? Ale, ale to zupełnie tak nie jest i kiedy się człowiek w nie zagłębia, analizuje tę harmonię, przygląda się tej, tej melodii, to, to zupełnie nie ma żadnego powodu, żeby to nie były hity jazzowe światowej sławy. No tak, to był genialny kompozytor Pogadamy zresztą o jego, o jego warsztacie jeszcze, bo mam ciekawe yy, dla ciebie myśl, ciekawą myśl, pytanie, ale to za chwilę. Yy, chciałem powiedzieć, że yy, yy, słowo, termin kabaret w dzisiejszych czasach się lekko zdewaluował. No, niewątpliwie. Yy, kabaret starszych panów to, był, to było przedsięwzięcie, które było o prostej linii wyprowadzone z tradycji kabaretu przedwojennego. Ich wygląd nawiązywał, wiadomo, zero jedynkowo do tamtych czasów, taki staroświecki, pamiętacie państwo, w Cylindrach i, i, i we Frakach, ale twórczość szykowana na każdą e, kolejną okazję, do każdego kolejnego odcinka, z myślą o konkretnych wykonawcach, z takim wielkim, z taką wielką dbałością o, o język, o płętę To była tradycja kabaretu, czyli takiego przedsięwzięcia, w którym były sprawy ważne i poważne i zupełnie niepoważne i kabaret musiał skłaniać do refleksji i bawić i rozśmieszać i trzeba było tam płakać i się śmiać i to wszystko było w tym w starym kabarecie, dlatego prawdopodobnie nazywało się to kabaret starszych panów i nie miało to nic wspólnego z dzisiejszymi kabaretami. I teraz proszę Państwa, ponieważ mamy w studio monikę Bożym z jej najnowszą płytą, pytanie. Kiedy ta płyta wychodzi? Czy ta płyta już jest? już jest? Ona już jest. Można ją już sobie kupić na CD. Zresztą trzy egzemplarze mam ze sobą dzisiaj dla słuchaczy. O. Z radością je podpiszę i roześlemy, jeżeli jest taka możliwość. Dobrze, zaraz to wszystko będziemy Państwu objaśniać, bo wiem, że jest taka grupa przy mikrofonie, przy radioodbiornikach. Naszych słuchaczy, którzy są naprawdę działają bardzo szybko, bardzo szybko. Proszę uzbroić się cierpliwość. Mhm. Powiemy państwu w dalszej części audycji, co trzeba zrobić, żeby taką płytę mieć, więc nie odchodźcie od nas, nie zostawiajcie nas. Mam też świetne wieści, że ta płyta ukaże się również w wydaniu dwupłytowym na winelu. Doskonale. Z kilkoma Czyli bonusami. Czyli nie będziesz musiała kroić, wyrzucać piosenek, Nic, prawda? Nic, wręcz dodałam. Świetnie. Z kilkoma bonusami się pokaże już na początku maja, więc wtedy będzie można na nią polować. Na pewno też się spotkam ze słuchaczami na jakichś spotkaniach autorskich wokół tego winela, między innymi w plakatonie oczywiście. Świetnie, powiemy o tym. O tych spotkaniach na pewno powiemy. Mamy chwilę jeszcze, więc yy, płytę, na, powiem tak, yy, bo będziecie państwo słuchać i my też za chwilę kolejnych numerów z tej płyty. Płyta została nagrana w trio, Monika, przedstaw muzyków. Krzysztof Dys na fortepianie, mój muzyczny mąż, tak. mój, mój partner na co dzień i od święta, którym zawsze są dla mnie nasze wspólne koncerty. Marcin Łanowski na perkusji. Nietypowy wybór na jazzową płytę, ale jest to jeden z najbardziej muzykalnych perkusistów w tym kraju. Jestem jego fanką od wielu lat. I co ciekawe, on grał w moim pierwszym składzie, kiedy jeździłam ze swoją pierwszą w życiu płytą Girl Talk i wypełnił trudną lukę w moim życiu życiu po perkusiście Michale Brendalu. Więc jestem za to bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę z jego obecności na tej płycie. I Maciej Szczeciński, wielki fan, wielki miłośnik twórczości Jerzego Wasowskiego, więc byliśmy w wielkiej przyjaźni tutaj ze sobą. To jest osoba, która zwraca uwagę na każdy szczegół tekstu, na każdy szczegół harmonii, melodii, więc dbał o to, żeby wszystko się zdecydowanie zgadzało. Ale gościem na tej płycie jest również Henryk Miśkiewicz, mój wielki bohater i wielki przyjaciel. Ubóstwiam go i właśnie na utworze o mamo Jaki Pan Śliczny w utworze O Mamo Jaki Pan Śliczny, który jest, zdaje się, następny na liście do posłuchania gra Henryk e, i, i to wybór nieprzypadkowy, bo on jest śliczny osobowościowo, duchem i talentem. To posłuchajmy O Mamo Jaki Pan Śliczny z płyty Moniki Bożym z Wasowskim do łóżka. To jest naprawdę niezła gratka dla wszystkich miłośników polskiej piosenki. Zedwa seksy Pan może pięknym fizycznym Powpędzać innych W kompleksy Pan samym sobą Tak działa pan Świcz. Henryk Miśkiewicz zawsze w formie. Naprawdę, zawsze to jest lirycznie. niesamowite. To jest tak. niesamowite, w jakiej on jest w formie. Monika, e, piosenki Jerzego Wasowskiego to jest wielkie bogactwo, strasznie duża ilość tych rzeczy. E, zresztą, jak każdy tego rodzaju, genialny twórca, po prostu niesamowicie płodny i to jest imponujące. Jest e, również na płycie kilka pozycji, które są do tej pory nieznane. No i to jest gratka największa. I to jest gratka i chciałbym zapytać, jak do tego dotarłaś, bo to jest na pewno ciekawe. I w procesie docierania do tego, i zmierzenia się z tym, i w ogóle wzięcia do ręki tych nud, mhm. chciałbym się, się z tobą, znaczy w kontekście tego procesu, chciałbym się z tobą podzielić moją e, tak, takim wspomnieniem moim, bo kiedyś e, byłem u mojego ojca, który zresztą z panem Wasowskim napisał kilkadziesiąt piosenek mm -hmm. bardzo pięknych. E, I rozmawialiśmy coś o, o w ogóle o, o zagadnieniu, wiesz, rzemiosła w sztuce. E, no, wi wiadomo, ojciec był wielkim takim teoretykiem tego zagadnienia i, i orędownikiem tej rzemieślniczej strony w uprawianiu sztuki e, i miał też wielkie autorytety e, na tym polu. I <śmiech> mówiąc mi o tym, e, o tym zagadnieniu tego, tego, tego bycia rzemieślnikiem e, i pamiętam, że, że tak trochę się zawiesił i, i przestał mówić i, i, i powiedział, to ja ci coś pokażę. I wstał i ściągnął z półki nuty Wasowskiego mm -hmm. rękopisy. Mm -hmm. I pokazał mi, zobacz, co znaczy rzemiosło w sztuce. I pokazał mi te nuty i one były tak pięknie napisane. Przepięknie napisane. Prawda? Mm -hmm. Wiesz coś o tym? Tak wiem, widziałam ich kilkadziesiąt co najmniej. On tak pięknie pisał nuty, tak jakby z drukarni tak to ktoś mm -hmm. przeniósł po prostu. Tak, czasem, czasem nawet ołóweczkiem, co e, już po latach e, bywa trudne do odczytania, a szczególnie te malutkie, kaligrafowane e, słowa piosenek pod spodem. Ale to, co ciekawe, to pan Wasowski pisał w stylu klasycznym, czyli nie pisał notacją e, stosowną dla muzyki jazzowej, do której my jesteśmy przyzwyczajeni, czyli melodia i akordy, tylko pisał jak klasyczny pianista, klasyczny kompozytor, tak zwane winogrona. Tak. E, Krzysztof Dys jest klasycznym pianistą, więc e, to nam bardzo ułatwiło zadanie, e, no bo Krzyś po prostu bierze takie nuty, czyta je i od razu słychać muzykę. Ale dzięki uprzejmości i wieloletniej przyjaźni z Grzegorzem Wasowskim, synem pana Jerzego i Moniką Wasowską, jego żoną, zostaliśmy wpuszczeni do mieszkania pana Jerzego, no i wszystkie te manuskrypty zostały nam udostępnione razem z pianinem pana Jerzego Wasowskiego. Genialne. Spędziliśmy tam trzy dni e, przetrzepując szafki, szafy i udało się znaleźć kilka takich utworów, o których istnieniu nie wiedział nawet sam Grzegorz, a prowadzi od lat Fundację Wasowskich i ich zadaniem jest znanie, wiedzenie o tych wszystkich mhm. utworach, w zasadzie wszystkiego. E, więc to była gratka dla nas wszystkich. Kilka tych piosenek miało teksty, które były dla mnie trudne do zaakceptowania, a muzyka była tak piękna, że nie chciałam jej odpuścić. Yy, I Grzegorz się zgodził, że powstały do nich teksty nowe i zupełnie nie lobbował, że to musi być tak, że to on je napisze. Ale w całym procesie wydarzyło się ostatecznie tak, że napisał mi jeden tekst, na który się umówiliśmy i drugi, bo po prostu do niego przyszedł. I kojarzy się nam Grzegorz jako traper z Nadwisły z osobą, która pisze raczej teksty komiczne, zabawne, kabaretowe, dowcipne, a napisał mi dwa przepiękne, liryczne teksty i ja się szczerze mówiąc zupełnie tego nie spodziewałam, że to jest w ogóle możliwe, że on taki kawałek w sobie ma. E, ja przeczytałam te teksty, przeszły mnie absolutne ciarki od góry do dołu i wiedziałam, że, że zostaną ze mną na zawsze. Jedną z takich piosenek, gdzie właśnie Grzegorz napisał muzykę, e, słowa do muzyki swojego taty, e, to spróbujmy jeszcze raz o spotkaniu po latach. E, prze, przeurzekający dla mnie to jest tekst, uwielbiam tę piosenkę. Zatem spróbujmy jeszcze raz. Nie na I przez chwilę znów się z sobą zżyw Chyba chyba wstać, pora na mnie i na ciebie też. Ale chlapa, odprowadzisz mnie. Naprawdę z Wasowskim do łóżka. Mhm, naprawdę, e. naprawdę. I wszystkie piosenki są w, w jakimś sensie, w jakimś, z jakiegoś punktu widzenia spojrzeniem na relacje. No tak, no, też teksty Przybory, no wiadomo, ale ten, ten y, nie tylko Przybory zresztą. Nie tylko Przybory, bo tutaj mamy naprawdę y, przekrój różnych mało znanych y, autorów oraz jeden tekst napisał mi Artur Andrus, no i, i trzy teksty Grzegorz Wasowski. To jest piękne, to jest nowość, proszę państwa. Y, myślę, że powinniście kupić tę płytę, będziecie zadowoleni, na pewno. E, proszę państwa, no Wasowski, wielki li liryk, wielki melodysta, na miarę Henryka Warsa, Karasińskiego, braci Gold i całej reszty. To wiadomo. Ehm, chciałbym ogłosić teraz taki rodzaj, może nie... E, taki, taj, taj, takie rozdawnictwo, taki prezencik. Monika Bożym przyniosła trzy egzemplarze swojej płyty e, w formacie CD i chcielibyśmy Państwu tę płytę dać. I teraz pomyśleliśmy w ten sposób. Kto napisze maila do naszego szanownego wydawcy, Mariusza Owczarka, i przedstawi w tym mailu pięć piosenek autorstwa Jerzego Wasowskiego, które są mu, szczególnie, mu jej szczególnie bliskie. I dosłownie w trzech zdaniach, bo to jest też ważne, jakoś to uargumentuje. Nie trzeba pisać elaboratów. Pierwsze trzy maile zostaną nagrodzone płytami. Proszę podać w mailu koniecznie adres pocztowy, zwrotny, na który płyta będzie mogła być wysłana. I uwaga, adres jest następujący. Mariusz. Kropka. Owczarek, małpa polskieradio.pl. Mariusz. Kropka, owczarek, małpa .pl. Płyta Moniki Bożym z Wasowskim do łóżka. i z podpisem. I z podpisem ma się rozumieć. Powędruję do Państwa. Mamy jeszcze chwilę, audycja w toku. Zostało nam kilka pięknych piosenek, oczywiście nie mamy tyle czasu, żeby Państwu zaprezentować. Całą tę płytę, ale ja na pewno w audycji mojej będę do tej płyty wracał, to tutaj. Miło mi to słyszeć, bo Janek, te twoje audycje ja chciałam powiedzieć, bo to jest dla mnie ważne. Jak byłam w ciąży, to naprawdę niewiele rzeczy mi wchodziło. Mm, bardzo poszukiwałam prostego piękna i jedną z moich najulubieńszych przyjemności było słuchanie twoich audycji. Eee, leżałam sobie na łóżku, pamiętam, w sypialni. I słuchałam, nie robiąc absolutnie nic innego. I zapisywałam sobie piosenki, które najbardziej mnie ujmowały. Gdzieś tam w notatniczku po prostu obok. W międzyczasie zorientowałam się, że to są wszystko piosenki z lat 30. i w zdecydowanej większości udział w nich swój miał Marian Hemar. I w zasadzie tak powstała piosenka. Monika bożem, śpiewa stare piosenki, do której tytuł... Płyta. Tak, płyta stare piosenki. Monika Bożyn śpiewa stare piosenki. Tytuł ten wymyśliłeś właśnie ty. I to dlatego, że ja w ciąży po prostu nie byłam w stanie znieść hałasu. To jest płyta w duecie, bo ja jeździłam tylko z krzyżkiem żeby uniknąć wszystkich tych sądczeków i dudnienia w bęben. Eee, I nie byłoby tej płyty, gdyby nie ty i twoje audycje. Więc bardzo się cieszę, że tutaj jestem dzisiaj i że słyszę, że będziesz wracał do mojej płyty z Wasowskim do łóżka, Na pewno będę wracał. Zresztą Jerzy Wasowski często pojawia się na naszej antenie, yy, dlatego że bardzo często przywołuje Mirę Zimińską. Mm -hmm. A Jerzy Wasowski po wojnie miał fenomenalny zespół instrumentalny. Aranżował na ten zespół i dokonał szeregu nagrań. Między innymi właśnie cudowna, jedna z najpiękniejszych płyt, najpiękniej brzmiących płyt. Miry Ziemińskiej właśnie na, nagrana pod koniec lat 50. z tym zespołem Wasowskiego. E, no bardzo mi miło. Po to się też tę audycję robi. Pozdrawiam zresztą wszystkich y, słuchaczy. Wczoraj byłem w Gliwicach i też miałem okazję spotkać, przyjemność spotkać kilka osób, które mnie słuchają i bardzo was serdecznie pozdrawiam. To jest budujące, no to daje oczywiście sens, y, nadaje sens tej, tej, tej naszej y, y, pracy. I wędrówce, proszę państwa... Ciepła wdówka na zimę. To następna piosenka z tej płyty. Monika, hmm. dwa słowa. No to jest piosenka Pomnik. Kalina Jędrusik śpiewała tę piosenkę. Ja się starałam takich piosenek unikać na tej płycie, no ale ta pasowała mi tak idealnie do tematyki tego albumu, że nie mogłam jej pominąć, a poza tym już tyle lat jestem w terapii, że naprawdę wyrosłam już z porównywania się do kogokolwiek. I jeżeli Słyszenie. coś sprawia mi wielką przyjemność i frajdę, to po prostu to robię. Więc jeżeli chcecie mieć państwo efekt świeżości, to wystarczy nie słuchać Kaliny przez następne dwa tygodnie ja. Ja będę miała poczucie bezpieczeństwa, państwo frajdę być może z jednego i drugiego wykonania. Powiedziała Monika Bożym. Gdy październik wraz z ciepłą bielizną zsyła smutek na ciebie doroczny, o samotny jesienny mężczyzno Pustym wzrokiem dokoła znów toczysz Odwracając zmęczone źrenice Od bezmyślnej twarzyczki podlotka Z jedną myślą przebiegasz ulicę Gdyby w tówkę gdzie ciepło napotkać Nim ta zima chwyci znów Żeby tak coś z ciepłych wdów Ciepła Zawie ruchy i mróz To jest szczęście olbrzymie Co jak kwiat, kwiat. będziesz niósł Co cię w sposób realny Wyrwie z trosk Zmieni minus w globalny, twój minus na plus. Proszę pana, ja panu coś powiem: Jestem ciepła, choć jeszcze nie wdówka. Ale jeśli pan umie ją wdowić, czeka pana urocza. Mój staruszek ma taką zadyszkę, że naprawdę niewiele wystarczy Od zatrutą gdzieś wpuścić mu myszkę Albo jeszcze cokolwiek inaczej Wsypać coś do jednej skarż, Trochę trudu i już masz ciepło Na I śnieg Żebyś W śnieżną Zadymkę Do niej tęsknił I biegł Drzwi I serce otworzy I warunki I na duszy po Piękne, to piękne. Mm -hmm. Proszę państwa, tutaj jeżeli było jakieś takie pytanie, płyta Miry Zimińskiej nosi tytuł Nikt Tylko Ty i została wydana przez polskie nagrania. Na tej płycie akompaniuje zespół Jerzego Wasowskiego. Monika, szybciutko powiedz gdzie, co, gdzie i kiedy. O, teraz zagram 18 kwietnia w Gdańsku, w Mąku. Zapraszam tam serdecznie, ale żeby nie tracić czasu audycyjnego, to ja zapraszam na moje social media. Tam wszystko jest, prawie w każdym poście wymieniam listę koncertów, one cały czas też dochodzą. Także proszę śledzić, proszę do mnie pisać, ja to wszystko prowadzę sama. Także jak ktoś o coś chce zapytać konkretnego, to wystarczy napisać do mnie wiadomość. Na początku maja na pewno będę organizować spotkania wokół premiery Winela, między innymi w Plakatonie w Warszawie, w okolicy, no gdzieś w pierwszej połowie miesiąca maja. Także Fajnie, teraz, teraz piosenka, chcemy jeszcze pos Słuchać koniecznie. Piosenka pod tytułem Tak jest. Tak jest. Mirosław Łapkowski. Piosenka bardzo dla mnie fajna i ważna, ponieważ ja się spotykam od trzech lat z pewnym amerykańskim, emerytowanym już żołnierzem wysokiej rangi. I jak usłyszałam tę piosenkę, to wiedziałam, że ona musi być moja. Ach, bo to jest piosenka na czasie. To jest piosenka o randkowaniu z żołnierzem. Mm -hmm, dokładnie. Posłuchajmy. Porucznikiem dzisiaj w parku mam spotkanie Już od dwóch tygodni się cieszyłam na nie Stary kasztan zamaskował nas w swym cieniu I nadchodzi wieczór w pełnym uzbrojeniu Czy szumią drzewa? Tak jest! Czy słowik śpiewa? Tak jest! I niebo posypa gwiazdek grochem? Tak jest! Świetniki świecą tak jest. I chłodu nieco Tak jest Więc jest podstawa, aby się przytulić trochę Tak jest, tak jest, tak jest Jest wszystko jak na filmie albo w wierszu Bez wieczór kategorii pierwszej Dokoła cisza i blask księżyca Chmurki z góry ironicznie patrzą na nas Są wojenne wciąż wyjaśnia mi arkana Dotąd mnie nie pocałował ani razu Najwidoczniej nie chce działać bez rozkazu Czyż umią drzewa jest. Czy słowik śpiewa? Tak jest. I niebo posypany gwiazdek grochem? Tak jest, tak jest, tak jest. Świetniki świecą? Tak jest. I chłodu nieco. Tak jest. Więc jest podstawa, aby się przytulić trochę? się leniwie, a mój porucznik jest bez przerwy w defensywie. dookoła cisza tak i blask księżyca. Tak Wygrać wojnę już z pewnością bym umiała. A nad nami noc, kakacjami biała Księżyc stanął nad kasztanem Jak na warcie Nie ma rady Sama ruszę do natarcia Czy szumią drzewa? Kto wie? Czy słowik śpiewa? Kto wie? I niebo posypane gwiazdek grochem? Kto wie? Kto Świetniki Kto świecą? Kto wie? Kto wie? Kto wie? Kto wie? I chłodu nieco Kto wie? Więc jest podstawa, aby się przytulić trochę Kto wie? Kto wie? Kto wie? Nic nie wiem, bo gdy blisko twarz przetwarzy To takie rzeczy bardzo trudno zauważyć Dokoła cisza Kto wie? I blask księżyca a więcej już ani słowa, bo to tajemnica wojskowa. Monika Bożym z Wasoskim do łóżka, najnowsza płyta artystki, która jest z nami. Audycja e, niestety już się kończy, Monika. Dziękuję ci bardzo za twój czas. No ja ci bardzo dziękuję za zaproszenie. To jest dla mnie naprawdę wielka przyjemność. Yy, Janek, kocham cię. No, ja, ja ciebie też. I to jest piękne. No, nasza wspólna miłość do starych piosenek to jest coś, co nas łączy od lat i, yy, i dziękuję ci za to, Właśnie, że to wspierasz. przed, przed chwilą rozmawialiśmy yy, po, poza anteną o tym, że jak się wejdzie w te stare piosenki, to jak kamień w wodę. Po prostu ciężko mhm. się z tym nowym materiałem jakoś. Z, z, no, obejść z, w ogóle. Obejść, tak. jest, jest poczucie ciągłe, że to jest niewystarczające. Monika, dziękuję bardzo. Dziękuję. Słuchajcie płyty najnowszej Moniki Bożym z Wasowskim do łóżka. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia za tydzień. To był salon ulica, ulica Dancing. Jana Młynarski, Monika Bożym dzisiaj. Wszystkiego dobrego nocy trzydzieści księżyc się palił nad naszą tajemnicą Podarowałeś mi sznur korali trzydzieści małych księżyców A kiedy wczoraj spytałeś mnie o nie rękami twarz zakryłam i nie widziałeś mych oczu, lecz dłonie Kiedy szepnęłam, zgubiłam Czemu zgubiłam korale? Jakie zrządzenie tajemne Strąciło nagle, jak gwiazdy, trzydzieści peł Chmur. jak ja ci teraz zapalę Nasz księżyc w noce jesienne Zgubiony trzydzieści razy Przez jeden koran. Wiatr się nad nami chyba użalił Bo zawył z całej mocy Kiedy usnęła, a ty korali Poszedłeś szukać tej nocy I znajdowałeś je wszystkie jak ślady których szedłeś dotąd, aż cię zawiodły pod drzwi mojej zdrady, przez noc jak ma rozpacz głęboko. Czemu zgubiłam korale? Jakie zrządzenie?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 Żegnamy reklamy.